To są informacje Polskiego Radia 24. Jest zgoda na 20. pakiet sankcji na Rosję i przełom w sprawie unijnych miliardów dla Ukrainy. Sportowcy poszkodowani przez zonda krypto Robert Korzeniowski wzywa prezesa PKOL do dymisji. Czarny tydzień w szpitalach powiatowych. Personel sprzeciwia się pogorszeniu sytuacji w ochronie zdrowia. Minęła 14. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Jest wstępna w zgoda w Unii na 20 pakiet sankcji wobec Rosji. Zielone światło dali ambasadorowie państw członkowskich w Brukseli i uruchomili procedurę pisemną, która zatwierdza te decyzje. Węgry od miesięcy blokowały pożyczkę, teraz zniosły jednak weto, bo dziś tranzytem przez Ukrainę, rurociągiem przyjaźni, popłynie rosyjska ropa. O szczegółach Beata Płomecka. Kluczowym elementem najnowszego pakietu sankcji miał być zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską, ale później ten zapis został rozwodniony. Jest deklaracja Unia go wprowadzi, ale razem z G7, czyli z USA, które na pewno na razie na to zgody nie dadzą. Zwłaszcza teraz, kiedy na Ormus jest zablokowana i są problemy z dostawami ropy. A ponadto w 20 pakiecie jest zakaz importu niektórych surowców i metali, jest też kontyngent na amoniak. Są proponowane zakazy eksportowe do Rosji od gumy przez traktory po usługi dotyczące cyberbezpieczeństwa. Unia ma też uderzyć w sektor bankowy oraz kryptowaluty wykorzystywane przez Rosję do obchodzenia restrykcji. Kłomecka, Polskie Radio Bruksela. Budapeszt zniósł też weto w sprawie unijnej poży pożyczki dla Ukrainy. To aż 90 miliardów euro z przyznanej puli. Dwie trzecie ma być przeznaczone na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Kupowany przez Kijów za te pieniądze sprzęt powinien być przede wszystkim europejski. Ponad tysiąc pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto zgłosiło się już do prokuratury. Śledztwo w sprawie największej funkcjonującej w Polsce giełdy kryptowalut prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Politycy tymczasem przerzucają się odpowiedzialnością, kto zawinił, że rynek kryptoaktywów nie jest kontrolowany. Rząd pracuje nad ustawą, nad swoim projektem pracuje Centrum, konkretne rozwiązania proponuje Polska 2050. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie projektem, czy projektami ustaw zajmą się posłowie. Tymczasem coraz więcej poszkodowanych zgłasza się do katowickiej prokuratury. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że w toczącym się od kilku lat śledztwie widać było, jak to ujął jakąś niemoc. Na nieprawidłowości zwracał też uwagę Ryszard Petrus Centrum. I nie może być też tak, że w momencie, kiedy prokuratura zaczyna postępowanie, jeden Musi się poddać do dymisji, drugiego nie ma. Często jest tak, że w takich sytuacjach to nie przypadek, że komuś dajemy czas na niszczenie dokumentów. PiS odpowiedzialnością obarcza rządzących. Senator Marek Pęk powiedział, że to blamasz prokuratury i zażądał informacji ze strony rządu na posiedzeniu Senatu. Żądamy od pana premiera konkretnych działań, konkretnych informacji. Konkretnych decyzji. Prokuratura sprawdza też, czy nie doszło do nielegalnego lobbingu politycznego w sprawie giełdy Zonta Krypto. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sprawa Zonda Krypto dotyka także sportowców. Firma była sponsorem nagród dla polskich olimpijczyków. Do dziś część z nich nie ma ani pieniędzy, ani tokenów. Doradca ministra sportu i czterokrotny mistrz olimpijski w Chodzie Robert Korzeniowski mówił na naszej antenie, że sportowcy padli ofiarami cynicznego wykorzystania ich wizerunku przez szefa PKO. Sam Radosław Piesiewicz, skoro im tyle obiecał i tak załatwił, to powinien sięgnąć do swojej kieszeni. Honorowy człowiek po pierwsze powinien ustąpić ze stanowiska, a po drugie w tym momencie wywiąza się z tych zobowiązań. Jeżeli nie zrobi to on, no to jest ciągłość instrukcjonalna pko i myślę, że podjęte zobowiązania, nawet jeżeli sponsor okazuje się niewiarygodny, to inni ludzie w nowych okolicznościach mogą naprawić te błędy i krótko mówiąc liczę na to, że sportowcy te pieniądze otrzymają z innych źródeł. Zonda Krypto łącznie ma wypłacić sportowcom równowartość 13 milionów złotych. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zapowiedział jednak, że nie zamierza zerwać umowy z giełdą. Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie to hasło protestu szpitali powiat... Od poniedziałku w niemal całym kraju trwa czarny tydzień. Placówki sprzeciwiają się pogarszającej sytuacji finansowej w ochronie zdrowia, a dziś o 11.45 w geście protestu wyszły przed personel, wyszedł przed szpitale w ramach minuty ciszy. Po informacjach połączymy się z naszą reporterką Martyną Szymczakowską, która przysłuchiwała się konferencji ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Miś Uszatek i miś Kolargol po latach wyszli z pudła. Odnalezione Zabytkowe lalki po raz pierwszy od dawna pokazano w EC1 w Łodzi. Eksponaty pochodzą z kultowych animacji łódzkiego studia Semafor. Policja i prokuratura przejęła je od osoby, która chciała je sprzedać magistratowi za kilkaset tysięcy złotych. Te lalki i Semafor to kawał historii kina, mówi Monika Głowacka z Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Ponad 1400 odcinków kultowych już seriali, na których się wychowywaliśmy. Miść Uszatek, Plastusiowy Pamiętnik, Przygód Kilka, Wróbla Ćwilka. W sprawie studia i fundacji Somafort trwa śledztwo. Postępowanie dotyczy m.in. niezwrócenia państwowej dotacji oraz przejęcia kultowych eksponatów, mówi Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej. Teraz, kiedy zostały zakończone procesowe oględziny, to już możemy przejść do tej przyjemniejszej części, czyli zaprezentować to, co dzięki działaniom tak prokuratury, jak i policji, Udało się zabezpieczyć. Podejrzani w sprawie semafora przebywają w Chinach. Polskie służby próbują sprowadzić ich do kraju. To były informacje Polskiego Radia 24. Na termometrach obecnie przeważnie od 9 do 15 stopni, ale miejscami na zachodzie jest cieplej, nawet do 17. Poza tym w całym kraju słonecznie i bez deszczu. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 14.8 i Polskie Radio 24. Wszystko się zgadza. Małgorzata Rzechowska z Państwem. Szpitalne łóżko poczeka choroba? Nie. To hasło protestu szpitali powiatowych. Śledzimy te wydarzenia od poniedziałku. Informujemy Państwa o tym, o co chodzi, dlaczego do takiej akcji doszło i w jakiej sytuacji są szpitale powiatowe i za chwilę więcej na ten temat. Szpitale od poniedziałku protestują przeciwko pogarszającej się sytuacji finansowej ochrony zdrowia. Pracownicy szpitali powiatowych, bo o nich przede wszystkim chodzi. Ubrani w czarne stroje, w placówkach są ulotki, plakaty, informacje o tym, czego się domagają, dlaczego jest to tak ważne przede wszystkim dla pacjentów. Dziś kulminacja protestu... Tuż przed południem miała miejsce minuta ciszy, w której pracownicy szpitali wyszli przed budynki, żeby zaalarmować dosadnie o tragicznej sytuacji szpitali. W Warszawie Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych zorganizował konferencję. Była na niej Martyna Szymczakowska. Martyno, dzień dobry. Dzień dobry. Co usłyszałaś? Czego się domagają pracownicy, zwłaszcza powiatowych szpitali? No można by o tym bardzo długo mówić, bo to zarówno zapłata za nadwykonania za ubiegły rok, to podwyższenie wycen Narodowego Funduszu Zdrowia za procedury medyczne, no które zdaniem lekarzy są niedoszacowane, no i za to płacą właśnie szpitale powiatowe. Pogrążając się w coraz większych długach, to też domagają się też rozpoczęcia takiego poważnego dialogu o przyszłości szpitali powiatowych. No ale tak naprawdę, jeśli by to tak w całość zebrać, to jak powiedział mi prezes Związku Szpitali Powiat Powiatowych Waldemar Malinowski, domagają się po prostu zmiany całego systemu. Nasz system zdrowia jest totalnie przeregulowany. Jeżeli mówimy o przeregulowaniu, mówimy o koszykach świadczeń gwarantowanych. I żeby zaoszczędzić, najpierw trzeba zrobić deregulację systemu. System musi być prosty dla pacjenta. Ta opieka nad pacjentem musi być skoordynowana, jak z poz tu wychodzi gdziekolwiek, do OS-u czy do szpitala, to POZ później musi wiedzieć, gdzie on poszedł i dlaczego poszedł. Jeżeli ta droga i ten system zostanie uproszczony, to może wtedy się uda. No bo teraz sytuacja jest fatalna. Z raportu, który przedstawił Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wynika, że już teraz około 40-50 szpitali jest w tak fatalnej sytuacji finansowej, no, że powinny być po prostu zlikwidowane z powodu braku płynności. Mówił o tym Waldemar Malinowski.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 Z raportu przedstawionego przez Związek wynika też, że zadłużenie szpitali powiatowych za ubiegły rok wynosiło 10 miliardów złotych, a w ostatnim roku wzrosło o kolejny miliard 300 milionów złotych. Prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka powiedział, że zmiany w systemie są konieczne, no ale trzeba zacząć od kluczowej rzeczy, czyli od dialogu.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 No, tymczasem Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że robi co może. Wczoraj zapowiedziało kolejne 4 miliardy złotych dla szpitali powiatowych właśnie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. No i odsyła też Ministerstwo Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli do miejsca, które płaci szpitalom za procedury medyczne. NFZ z kolei przekonuje, że zapłaciło już szpitalom za zeszłoroczne nielimitowane świadczenia. W ostatnich dniach zapłaciło. Mamy koniec kwietnia. To były te zeszłoroczne procedury medyczne. No a oddziały wojewódzkie NFZ dostały też środki na uregulowanie nad w części świadczeń limitowanych. O szpitale powiatowe mówiły mi dzisiaj, że tych pieniędzy jeszcze nie widziały, nie mają ich. Ostrzegają o tym, o czym słyszymy przez ostatnie tygodnie. Wiele mówi się o limitach na badania ambulatoryjne, na rezonanse magnetyczne, tomografie komputerowe, kolonoskopie czy gastroskopie. No i medycy mówią, że może to doprowadzić po prostu do zwiększenia liczby chorych w takim bardzo zaawansowanym Stadium choroby, co oczywiście jest nie do przyjęcia i tylko pogrążyłoby w zapaści nasz system ochrony zdrowia. No i cóż, do końca tego tygodnia, do piątku włącznie, trwa czarny tydzień. Związkowcy nie wykluczają zaostrzenia protestu, no ale w jaki sposób? O tym na razie nie chcą mówić. I Martyna Szymczakowska, z tym podsumowaniem dla Państwa dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Gość Polskiego Radia 24. A z nami w studiu Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia. Dzień dobry Dzień Panie dobry. Wojciechu. To może ja zacznę od pytania, które padło w tej relacji. Czym jest szpital powiatowy i komu ma służyć? To znaczy, to czy szpital jest powiatowy, czy wojewódzki, czy, czy uczelniany, to jest kwestia trochę wtórna. Natomiast jeżeli w takim potocznym wyrozumieniu szpital powiatowy jest tym oś środkiem, który powinien zapewniać dostęp do świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych, i części ambulatoryjnych na terenie, na terenie powiatu. Natomiast zwracam uwagę, że mówiąc szpital powiatowy można mieć na myśli szpital relatywnie rel rel rel niewielki, na kilkadziesiąt łóżek, a z drugiej strony takie szpitale jak w Grodzinie. Grodzisku, czy z gorzelców, dla których organem tworzącym jest starosta, mogą mieć po tysiąc łóżek, więc pamiętajmy, że używając tego wyrażenia można mówić o, no, o różnych skalach działalności. No dobrze, rozmawiałam w poniedziałek z dyrektorem szpitala w grodzisku i on mówił, że ich sytuacja nie jest jeszcze tak tragiczna. To dlaczego grodzisk sobie radzi, a na przykład skarżysko kamienna nie? E Wiem, że słuchacze są, słuchacze są przyzwyczajeni do tego, że ochrona zdrowia kojarzy się z, nie, z niedostatkiem. Tak? To znaczy mamy, że z kłopotami finansowymi od dwudziestu kilku lat tr trwa dyskusja o, o tym, że mamy rekordowe zadłużenie, że ono rośnie. Tylko, że w ostatnich e, kilku latach wydarzyło się coś bezprecedensowego i e, system ochrony zdrowia stał się trwale niestabilny finansowo, a Narodowy Fundusz Zdrowia mniej więcej w październiku 2024 roku utracił możliwość regulowania swoich zobowiązań na dotychczasowych zasadach. Więc teraz y, bardzo wiele szpitali, w szczególności tych, które mają taką strukturę, gdzie dominują oddziały co do zasady deficytowe, wpadły, w, jeżeli można do czegoś porównać, jak samolot w korkociąg i teraz ta spirala zadłużenia zaczyna je topić. Y, pozwolę sobie się nie zgodzić z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych, że te 40-50 y, szpitali De facto powinno być zlikwidowanych, bo przypominam, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w sensie prawnym nie mogą być zlikwidowane. Ja uważam, że tych szpitali jest dokładnie 186. To jest liczba szpitali nie tylko powiatowych, ale tych podmiotów, które mają ujemne kapitały własne, czyli... Kwota ich zobowiązań jest większa od e, wartości majątku, którym dysponują. Gdyby to były jeśli to spółki... jest ich około 300, to znaczy, że ponad połowa, zdecydowanie nawet. Tak, tak. No mhm. i podejrzewam, natomiast należy pamiętać, że są już pierwsze szpitale, które w sensie formalnym nie są zlikwidowane, ale z... przestały działać na dotychczasowych zasadach, na przykład szpital w Ustrzykach, ale teraz jest co najmniej kilkanaście szpitali, które jeżeli nic się nie zmieni, w sensie faktycznym przestaną działać. To skupmy się na tym szpitalu w ustrzykach, bo pan mówi, że przestał działać na dotychczasowych zasadach. To Co się zmieniło i czy to oznacza, że on sobie zaczął radzić sam? Ma jakiś własny pomysł, czy po prostu popada w ruinę Nie finansową? da się prowadzić szpitale bez kadry. Kadra odeszła. Jednocześnie pod, pod, podjęto tam nie, nielegalną nawiasem mówiąc restrukturyzację samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. One nie mają zdolności, zdolności restrukturyzacji. To taka sprawa, tech, sprawa mhm. techniczna, ale o dużym wpływie na to, o czym pan prezes Malinowski mówił w, ma w materiale, czyli że wpływa na wiarygodność takiego szpitala dla dostawców, a bez dostawców w szpitale nie są w stanie prowadzić swojej działalności. Ale nie chciałbym się skupić na szpitalu w Ustrzykach, bo te problemy systemowe naprawdę dotykają już olbrzymiej liczby sz szpitali. Ja wywołałam ten szpital hmm. jako przykład, tak, bo tak. tak jak pan mówi, sądzę, że takich miejsc jest więcej, ale zainteresowało czy zaintrygowało mnie jeszcze jedno określenie, yy, które padło w materiale i pan zdaje się też o tym przed chwilą mówił, to znaczy utraciły kompletnie wiarygodność. Padło takie określenie, bo wiemy, że jeżeli szpital ma długi, to dostawcy czy leków, czy sprzętu są wystawiani na ogromną cierpliwość, prawda? ale jednak prawda, bazują na zaufaniu, że te pieniądze kiedyś się pojawią, no bo NFZ, no bo państwo prawda, w miarę wiarygodne, w miarę. Wiarygodny płatnik. A co oznacza utrata tego zaufania? To znaczy co, nie ma leków? Dostawcy mówią, nie możemy czekać? Przez, powiedziałem, że Narodowy mhm. Fundusz Zdrowia utracił płynność finansową w październiku 2024 roku. No to dlaczego wówczas to wszystko się nie wydarzyło, co, wy, co wydarza się no teraz? Właśnie. No bo skredytowali to dostawcy. Dlatego, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, czyli te, dla których organem tworzącym jest starosta, marszałek województwa, rektor uczelni, czy minister jeden, drugi, czy trzeci, cieszą się z, się z zaufaniem dostawców, bo wiadomo, że kiedyś oni zapłacą, a za ich zobowiązania odpowiada skarb państwa. Więc kredytowali się na szalenie preferencyjnych warunkach. Nawiasem mówiąc, znam dobrze sytuację ze skarżyska Kamieny, gdzie wstrzymano dostawy leków. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tam są do dzisiaj niezapłacone faktury z 2024 roku. Takim standardowym terminem płatności w systemie ochrony mhm. zdrowia jest mniej więcej rok. Więc co jest niewidziane w żadnych innych, w żadnych innych e, dziedzinach życia gospodarczego. Więc faktycznie, nie jest tak, że jeżeli y, z jednej strony ten Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma pieniędzy, bo on jest też Bogu Ducha winny i projektuje swoją siłę na szpitale, to te szpitale na dostawców, to w pewnym momencie te możliwości finansowania tej działalności ze strony dostawców, które było, nie było, są firmami i nie mogą działać na swoją szkodę, się kończy. Więc a bez dostawców, nie tylko leków, ale rozmaitych towarów i usług, te szpitale nie będą w stanie świadczyć swojej, swojej działalności, no bo jakby z cateringu, jakby bez ochrony, chociaż może jeszcze bez ochrony się da, ale bez um, przypominam, że na przykład 73% lekarzy specjalistów w publicznym systemie ochrony zdrowia to kontraktowcy, którzy są firmami. Oni też mają z tego co wiem niepłacone faktury, więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie... Niestety ten bezdech, na którym stawialiśmy się funkcjonować, no już, już, już się kończy, a zmiany, które teraz w systemie się dokonują, będą prawdopodobnie nieodw nie, nie, nie, nie, nieodwracalne. Dla przykładu obecnie toczy się na terenie kilku województw masowe skupowanie gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej przez fundusze inwestycyjne, które nie pochodzą z Polski. Jeżeli ta operacja się powiedzie, to to niestety utracimy możliwość swobodnego kreowania polityki zdrowotnej. Hmm. E, wie pan, nikogo nie oskarżając, chcę powiedzieć coś, e, kto wie, czy nieoczy nieoczywistego. E, no jeżeli dostawcy czekają, prawda, i kredytują na jakichś ekstra warunkach, e, rok albo dłużej, tak, no to państwo to wykorzystuje to może przyszedł ten moment, żeby pokazać państwu, czyli NFZ-owi, że dość, że stop, tylko co dalej? Nie wiem. No Naprawdę. Tym bardziej, że panie wiadoktorze... Wie pan, bo o... to jest takie trochę żerowanie ze strony NFZ-u tak. na cierpliwości dostawców na, yy, nie wiem, do granic wytrzymałości, yy, yy, doprowadzonej cierpliwości też yy, samych szpitali. No ile to może trwać? To znaczy też w przypadku te, tego Skarżyska Kamiennej też dostawcy zaproponowali, że będą dostarczać e, e, te towary pod warunkiem, że szpital nie będzie podejmował nielegalnej restrukturyzacji, więc oni pomimo tego jeszcze chcieli to, to robić, ale nie skupiając się na tym. Narodowy Fundusz Zdrowia też jest Bogu Ducha winny w tej sytuacji, bo nałożono na niego obowiązki nie, nie gwarantując mu środków do realizacji tych zadań. Więc mamy do czynienia z, z sytuacją od dwóch lat. In, informowaliśmy opinię pu publiczną, e, do czego naprawdę pewno wystarczyła znajomość matematyki na poziomie szkoły podstawowej, że Narodowy Fundusz Zdrowia ze względu na właśnie na nakładanie na niego obowiązków bez, bez e, zapewnienia źródła finansowania się posypie. To było naprawdę, to było oczywiste dla każdego, kto miał kalkulator i dostęp do dokumentów rządowych. E, pomimo tego dolewać benzyny do ogniska i patrzeć, jak ten płomień jest, jest, jest coraz większy. Jednocześnie, żeby wyjść z tego, z powodów demograficznych mamy coraz mniej osób na rynku pracy, coraz starsze społeczeństwo potrzebujące dostępu do opieki zdrowotnej, system oparty o składkę zdrowotną jest trwale niestabilny, czyli doszliśmy do sytuacji, że nie jesteśmy w stanie z tego wyjść na dotychczasowych zasadach. I żeby dokonać tej zmiany, bo żebyśmy wiedzieli o co zrobić, żeby z z tego wyjść musimy dokonać jednoczesnej, fundamentalnej zmiany systemu opieki zdrowotnej, zmiany systemu podatkowego, bo jednak z pieniędzy publicznych mu, musi pochodzi, muszą pochodzić pieniądze na ochronę zdrowia. W innym przypadku będzie to, co w Stanach, czyli no, śmierć, znaczy ryzyko śmierci będzie, czy choroby będzie i jej leczenia będzie zależeć od zasobności portfela w, no, w bezwzględnym stopniu. i Jednocześnie dokonać prawdopodobnie, zrobili to Duńczycy, zmiany e, we formy samorządowej, żeby się zastanowić, do kogo te szpitale powinny należeć. Bo Co zrobili Duńczycy i czy to działa? Duńczycy dokonali, zmniejszyli liczbę szpitali mniej więcej o połowę. Przypisali je, tam jest pięć takich naszych województw. Mhm. tak? E, przypisali właścicielstwo znacznej części tych podmiotów właśnie do województw. Ich niech tak? One nazywają mhm. się inaczej, no, rozumiem, ale to mniejsze o to. Tak. Jednocześnie dokonano redukcji E, e, znaczy, dokonano deregulacji to, o czym mówił pan prezes Malinowski, w taki sposób, że na przykład w Kopenhadze, która jest pod względem liczebności bardzo podobnym miastem e, do Warszawy, działają dwie kardiologie na ostro, czyli jeżeli mamy nagłe zdarzenie sercowe czy naczyniowe, to trafiamy do dwóch ośrodków, a dla porównania w Warszawie takich szpitali pracujących na ostro jest 18. No Co ale kardiologia koszt? jest dobrze finansowana. Na kardiologii no, no, tak się tylko, nie traci, prawda? No tak tylko, że, tylko, że jaki jest... Je, e, czy jest rozsądnym gospodarowaniem groszem publicznym... E, finansowanie obsady 18 szpitali, kiedy można to zrobić pewnie trzema. Dobrze, to jeszcze nie wiem, czy pan ma taką wiedzę, mhm. bo z, z ciekawości pytam. No, porównujemy się do, czy porównujemy sytuację do tej w Kopenhadze, mhm. a jeśli chodzi o e, przypadki zdarzeń związanych z sercem, to oni mają podobną liczbę takich zdarzeń, co Warszawa? W liczeniu na, na populację, tak. Czyli można? Można. Znaczy, proszę mi wierzyć, katalog tych działań, które należy podjąć w naszej tak zwanej branży, no wszyscy wiemy, co należy zrobić. Tylko, Ale wie pan, że... co politycznie by się działo, jakbyśmy usłyszeli, że z 18 oddziałów ratunkowych, takich kardiologicznych, będą dwa? Wie pan, co, co ja by się tylko, wydarzyło panie redaktor, tylko Z jakiego powodu e, ja, pani i słuchacze mamy być ofiarami tej, e, tej polityki? Bo to stanie się no po ja polityczne, jeżeli powiedzieć. ktoś będzie chciał. w to 2027 roku są wybory i bez właściwej polityki informacyjnej, przekonania, nas do słuszności takiego rozwiązania, ten argument o likwidacji hmm. bardzo dużej liczby szpitali czy oddziałów będzie, no nie pociskiem politycznym, tylko jakimś, wie pan, no, armatą polityczną przeciwko rywalom. No to się czeka. Ale pani to przepraszam, ja zajmuję się wyłącznie o, o, o, ochroną zdrowia, więc może zadam pytanie, a co mnie to, o, to obchodzi? Mhm. Znaczy, jeżeli nie, nie podejmiemy nie, głębokiej reformy, ja, to ja nie jestem ludzie zapasą tutaj. za to zdrowiem i życiem. Jasne, ja nie jestem stroną, żeby pan Jak też to dobrze. Od ja razu, prawda? Ja próbuję, y, ja próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wprowadza się rozwiązań, które a sprawdziły się y, gdzieś, dwa może y, nie są łatwe, ale są skuteczne. No, tak. no, dlaczego? Tak, tylko ja nie mam szczególnego przekonania, mhm. że, bo ja zgadzam się w pełni, że jeżeli robimy coś, co może być odebrane jako niepopularne, to powinniśmy, to powinniśmy coś wymyślić, w jakimś yy, wąskim gronie specjalistów przekonsultować, zobaczyć co może wzbudzić kontrowersje, przekonać opinię publiczną, że robimy to z jakimś, w jakimś celu. Bardzo ważny element, i później to być może i później mhm. być może... Yy, yy, jeżeli nawet będzie krzyk, to będzie on mniejszy niż jakbyśmy Prawda? rzucali. Tylko nie mam szczególnego przekonania, że ktoś ten tygot podejmuje. Yy, tych decyzji, to które To jest tam bardzo podjąć... łagodny. Nie ma takiej, znaczy nie ma śladów po takiej kampanii informacyjnej, po przekonywaniu nas yy, do tego, że zmiany mogą być bolesne, ale są konieczne, żebyśmy. Nie mogli mówić o zapaści. Bo jaki jest prawdziwy dylemat, prze, prze, mhm. przed którym stoimy? Bo reforma tej wielkości może się wydarzyć, skoro już mówimy w kontekście wyborczym, na początku kadencji albo w jej, w jej połowie. Czyli jeżeli tworzyliśmy na system początku. powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w, w kadencji 97-2001, to przez pierwszy rok planowano, później uchwalano i 99 rok wystartowano. Czyli mhm. je, jeżeli przyjmiemy za dobrą monetę, że trzeba to zrobić na początku kolejnej kadencji, to jeżeli ktoś tego nie, nie zrobi w roku 2027, 2028, to prawdopodobnie system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, czyli tego teoretycznie przynajmniej nieodpłatnego czy opartego o solidaryzm społeczny systemu, z niego nic nie zostanie. Znaczy, my mówimy o tej skali kryzysu. Ja wiem, że znowu, że ochrona zdrowia kojarzy się z niedostatkiem, z kolejkami, ale to, co się teraz dzieje, proszę mi wierzyć, jest nieuporównywalne z czymkolwiek wcześniej. Mamy do czynienia z... Ale wie z... Pan, pani hmm? minister sobierańska gręta podobno wie, jak to się robi. Zażyczyła sobie w swoim otoczeniu specjalistów, a nie polityków. I tak jest. Coś się dzieje, co... Nie wiem, poradziła sobie na Pomorzu z restrukturyzacją, tak? To był taki argument, że ona wie, jak. Pan się uśmiecha, to ja, ja powiem naszym słuchaczom, że, A jednak, że ona wie, jak to się robi, w związku z tym y, potrzebuje być może ciszy, ale y, ku czemuś to zmierza. Są jakieś sygnały, że ku czemuś to zmierza? Ja nie lubię się wypowiadać o personaliach, dlatego, że ważniejszy jest plan to o tego, Kto będzie to, to... Wy, to mhm. wykonywał. Znaczy, ja mam daleko idące zastrzeżenia przede wszystkim co do polityki informacyjnej, ale też do jej jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, jeżeli mamy tak szeroką koalicję, to poza przekonywaniem nas, mnie, pani i słuchaczy, wypadałoby też przekonywać swoje zaplecze parlamentarne właśnie po to, żeby naprzód można było uchwalać ustawy. To, co mnie martwi, to jest to, że w ciągu ostatnich 8 miesięcy uchwalono w ochronie zdrowia jedną, u, jedną ustawę. I nie chodzi mi o bezcelo Mhm. produkowanie prawa, które do tej pory było kłopotem, to jest źródło tej nadregulacji, o której mówił pan prezes Malinowski, ale chodzi o to, że e, kosz, że, że zaniechanie też bywa grzechem. Jasne, I... no dobrze, to, to co padnie najpierw? Przepraszam za to w jakim pytanie. Sensie, no bo pan mówi, że zbliżamy się do katastrofy. To znaczy, jak to mhm. odczujemy najpierw? W jaki sposób? W jakim obszarze? Yy, to znaczy, yy, deficyt Narodowego Funduszu zdrowia, ta luka finansowa yy, wynosi obecnie 17-18 miliardów złotych. Czyli mamy już do czynienia z wstrzymaniem bezlimitowego finansowania diagnostyki wysokokosztowej, co doprowadzi do, co doprowadziło do wydłużenia kolejek. Teraz yy, dotyczy to zaćmy, wydłużą się kolejki. Kolejne są endoprotezoplastyka, bo to też było w finansowane de facto nielimitowo. Później podejrzewam ambulatoryjna na opiekę specjalistyczna, czyli nie, nie będzie, inne skierowanie niż CITO do specjalisty nie będzie miało żadnej wartości. Wyzrosną wydatki prywatne e, obywateli, e, ci, którzy nie będą mieli pieniędzy, zapłacą za to z zdrowiem. To jest mniej więcej, i to jest dopiero początek. Ile lat? Rok, ale, dwa? Ale to już. już. Nie, to już, to się dzieje teraz. Tylko, że to nie pada naraz, to pada po prostu w, są uwarunkowania regionalne, natomiast w najgorszej sytuacji są oddziały wojewódzkie na Mazowszu i na Śląsku, jeżeli chodzi o NRZ. Dziękuję panu bardzo za, za to podsumowanie. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia z nami w Polskim Radiu 24. Kiwamy oboje głową. Pięknie, dziękuję. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 14.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prokuratura szacuje, że nawet kilkadziesiąt tysięcy osób może być pokrzywdzonych w aferze zonda krypto. Dlatego politycy oczekują wyjaśnień. Szybkiego i dogłębnego zbadania całej sprawy chce wiceszef MON Stanisław Wziątek. Powinny organy ścigania dokładnie, bardzo precyzyjnie przeanalizować wszystkie elementy nie tylko procesu lobbystycznego w tej sprawie, ale również wprost finansowania partii politycznych przez zonda krypto. Powinniśmy stworzyć jako państwo określony system kontroli nadzoru nad takimi giełdami. Wiceminister przypomniał, że gabinet Donalda Tuska chciał uregulować kwestię nadzoru nad giełdami kryptowalut, ale dwa razy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta. Opozycja zarzuca rządowi, że proponowane regulacje były dużo ostrzejsze niż te, których wymaga Unia. W informacjach teraz duże utrudnienia w Warszawie po tym, jak ciężarówka przebiła się przez bariery na wiadukcie na węźle Konotopa. Ruch na trasie S8 w kierunku Terespola jest całkowicie zablokowany, relacjonuje Damian Dolniak ze Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim. Ze względu na to, że na ulicy znajduje się towar przewożony przez tą ciężarówkę, prawdopodobnie trasa przez kilka godzin będzie zablokowana. Objazdy wyznaczono dwójką przez węzeł w Pruszkowie. Minął trzeci tydzień obowiązywania pakietu CPN, ceny paliwa niżej. Dziś kierowcy za litr benzyny bezołowiowej 95 zapłacą maksymalnie 5 zł i 95 groszy, czyli o 5 groszy mniej niż wczoraj. Oznacza to, że po raz pierwszy od wprowadzenia programu litr tego paliwa będzie kosztować poniżej 6 zł. I jak ocenia rzecznik Grupy Orlen, Mateusz Witczyński, sytuacja na stacjach jest stabilna, również w regionach przygranicznych. I tutaj nie widzimy żadnych Niepokojących sygnałów. Ta sprzedaż przy zachodniej granicy jest delikatnie bardziej dynamiczna niż średnie dla całego kraju. Natomiast nie widzimy żadnych niepokojących sygnałów, które wymagałyby interwencji. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litroleju oleju napędowego kierowcy zatankują dziś maksymalnie za 6,75 zł, czyli o 17 groszy mniej niż wczoraj. 10 Gruzinów deportowanych z Polski to efekt wspólnych działań Polski. Polskiej Straży Granicznej oraz unijnej agencji Frontex, powiedziała Anna Sobieska Tekień z komendy głównej straży granicznej. Obywatele Gruzji, których deportowano, naruszyli porządek prawny w naszym kraju m.in. poprzez spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, kradzieże czy prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Powrót Gruzinów został zorganizowany przez Niemca. a całą akcję koordynowała Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.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 Jest 14.34 i Polskie Radio 24 cały czas. Załęski chce rozmawiać z Putinem. Prośba Kijowa. Ukraina zwróciła się do Turcji z prośbą o zorganizowanie spotkania między Wołodymerem Załęskim a Władimirem Putinem. Kijów chce dać nowy impuls w negocjacjach pokojowych, które jak dotąd nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. O złożeniu prośby do Turcji informuje szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha i podkreślił potrzebę zrobienia kolejne Kroku w negocjacjach pokojowych. Nie ujawnił jednak, jaką odpowiedź dostał od przedstawicieli Turcji. Poprosiliśmy Turków, ale także zwróciliśmy się do innych stolic i to bezpośrednio. Jeśli jednak inna stolica poza Moskwą i Białorusią zorganizuje takie spotkanie, pojedziemy tam, dla nas to ważne. Wstępnie turecki prezydent Erdogan mówi, jesteśmy gotowi, ale co z tego wyniknie? Nie wiadomo, pewne sygnały napłynęły już w piątek, podczas piątego forum dyplomatycznego w Antalii. Czekamy na rozwój tej sytuacji, bo przez Bliski Wschód i to, co się tam dzieje, Trochę, no zapomnieć nie zapomnieliśmy, ale negocjacje Ukraina-Rosja zeszły na drugi plan, czas do nich wrócić. I to ten nasz wewnętrzny krajowy, bo w przyszłym tygodniu ma dojść do głosowania nad wotum nieufności dla minister klimatu. Odwołania Pauliny henin chce opozycja. Głosowanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bo nie wiadomo jak zachowają się w nim posłowie PSL-u, a przede wszystkim Polskiej 2050. Michał Fabisiak jest w Sejmie. Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Jaki może być wynik tego y, głosowania, twoim zdaniem, albo według twoich rozmówców? Myślę, że losy tego głosowania, czy wynik tego głosowania może się rozstrzygnąć, jak to się mówi, na, na żyletki. Wydaje się, że przynajmniej jeden z tych klubów koalicyjnych, tutaj mam na myśli przede wszystkim PESEL, łagodzi swój przekaz. W ubiegłym tygodniu, gdy pytałem polityków tego ugrupowania, jak zagłosują, odpowiadali, że czekamy na to, żeby minister przyszła na spotkanie z naszymi przedstawicielami. Odpowiedziała na pytania i po wysłuchaniu tego, co ma do powiedzenia, za Decydujemy. Dziś politycy PSL mówią, że będą głosować za jednością, a więc niezależnie od oceny minister klimatu staną w jej obronie. Polska 2050 natomiast te stanowiska nie zmieni. Ugrupowanie oczekuje, że minister przyjdzie 27 kwietnia do Sejmu i spotka się z przedstawicielami tej partii. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi, że nie nieobecnością sama wystawi się na ryzyko.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 Ale posłowie Klubu Centrum uważają, że minister nie powinna przychodzić na spotkanie do Sejmu. Żaneta Cwalina-Śliwowska właśnie z Klubu Centrum zauważa, że przecież Paulina Henik-Kloska zaprosiła przedstawicieli wszystkich klubów koalicji rządowej na rozmowy do gmachu resortu. A skoro Polska 2050 tam się nie pojawiła, to oznacza, że partii tej tak naprawdę nie zależy na merytorycznych roz rozmowach właśnie o sprawach, którymi zajmuje się Ministerstwo Klimatu.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 Centrum mówi mniej więcej w ten sposób, że jeśli Polska 2050 wspólnie z i zagłosuje wspólnie z Pisem i opozycją, to doprowadzi do rządu mniejszościowego. Polska 2050 odpowiada, że jeśli no minister nie przyjdzie na spotkanie z przedstawicielami PSL-u i Polski 2050, to Centrum doprowadzi do rządu mniejszościowego. Koalicja Obywatelska i Lewica mają nadzieję, że w tym finalnym głosowaniu jednak cała koalicja rządowa zagłosuje za tym, aby minister klimatu pozostała na stanowisku. Natomiast te PC i Konfederacja zdają się mówić przede wszystkim w kierunku Polski 2050. Odwagi, głosujcie razem z nami. I Michał Fabisiak, dla Państwa z tymi aktualnościami. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Komentarz. Monika Waluś, Onet. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Podobno dwóch posłów Polski 2050 będzie przeciw. E, przeciw w głosowaniu e, dotyczącym e, e, oczywiście... E, pani Pauliny Haniklowski, to Henik znaczy Kloski. przeciw. Ja wiem, że to trochę skomplikowane będzie wotum nieufności i oni mają być za. O, to w tym kontekście. E, no, no więc właśnie, czyli tutaj mamy... E, kilka warstw tego rozłamu, tak, który się być może gdzieś tam piętrzy w koalicji rządzącej. No, z tych relacji zresztą też podawanych przez redaktora Fobisiaka no, mamy taki, taki obraz, w którym no, Polska 2050 próbuje za wszelką cenę dawać o sobie znać, bo w ostatnich miesiącach, jeżeli dawała znać, to jedynie o swoich wewnętrznych kłopotach, które Wiemy jak się zakończyły. No i teraz e, patrząc na to z boku e, wydaje się, że tymi kłopotami wewnętrznymi również chce zarazić całą koalicję. Premier dość ostro stawia sprawę. Nie ma w koalicji miejsca dla tych, którzy będą głosować za tym wnioskiem, a tym bardziej dla ministrów, którzy będą... E, no nie wiem, działać i głosować wbrew stanowisku y, koalicji. Premier jest przygotowany na konsekwencje? Myślę że, Donald, myślę, że Donald Tusk jest znany z tego, że ma taki twardy sposób zarządzania czy to własną partią, czy to właśnie własnym e, rządem i myślę, że nie rzucałby też tak słów na wiatr, mówiąc, grożąc e, dymisjami. On tutaj przede wszystkim liczy na jedność, ponieważ e, za tym odwołaniem e, ministra Hemingklowski jest EPIS i, i Konfederacja, więc głosowanie niektórego z koalicjantów przeciwko ministrze jego rządów, no to jest jakby tutaj wypowiedzenie tej lojalności wobec szefa rządu. No, tylko pytanie właśnie, czy biorąc pod uwagę stan sondaży, jest możliwa taka sytuacja, że premier albo się decyduje na rząd mniejszościowy, albo stawia sprawę na ostrzu noża myślę, że tutaj kilka scenariuszy jest przygotowywanych i Donald Tusk już myślę, że wcześniej nawet rozważał taki ruch. Pamiętajmy, że jego relacje z ówczesnym szefem Polski 2050, Szymonem Hołownią, nie należały do najlepszych od, od samego początku, więc też na stole pojawiały się takie, takie propozycje, że, żeby zrobić przedterminowe wybory, ale wówczas jeszcze The <laughs> Prawo i Sprawiedliwość no, nieco lepiej sobie radziło w sondażach. Mieliśmy później sytuację, w której kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrał wybory prezydenckie. To nie były dobre czasy dla, dla tego, żeby taki ruch premier mógł wykonać. Teraz mamy sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość jest rozbite poprzez wewnętrzne konflikty, które są tylko pozornie gdzieś wyciszane bądź, bądź przedstawiane sytuacją jako jako y, kompromisowa. Natomiast w sondażach y, ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej dla partii Jarosława Kaczyńskiego. To są ciągłe spadki, a przynajmniej nie wzrosty, więc no, sytuacja nie jest najgorsza, aczkolwiek uważam, że w obecnej sytuacji też geopolitycznej tego, co się dzieje w Iranie, no coś przedterminowe wybory w Polsce też by były bardzo dużym ryzykiem dla Donalda Tuska. No jasne, tylko jeśli nie teraz, to kiedy? Sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości oscylujące wokół 20%, wewnętrzny konflikt, bardzo słaba Polska 2050, nieszacowane chyba, że mi umknęło sondażowe poparcie dla Centrum, które się... Odłączyło od Polski 2050. No kto wie. Poza tym takie ścisłe deklaracje PSL-u pełnej współpracy, czyli jeden koalicjan zostaje w miarę, no nie wiem, no może nie silna, ale, ale też wznosząca się w sondażach lewica. No to jeśli nie teraz, to kiedy? Ja wiem, no, to jest prowokacja. To, prawda, to jest najlepszy moment, jeżeli patrząc historycznie od wyborów w 2023 roku, to ani PiS nie był taki e, słaby, no bo tak jak wspomniałam, był gdzieś na tej fali długo wznoszącej po wyborach e, prezydenckich. E, no a, a w, tym momencie, w tym momencie myślę, że Prawa i Sprawiedliwość nie byłoby gotowe do tego, żeby e, wystartować w wyborach i to, co dzisiaj o obserwujemy jego pogłoski o, o rozpadzie, no mogłoby się stać rzeczywistością. Więc y, dużo przemawia za tym, aczkolwiek nie wiem na ile wyborcy, stali wyborcy Koalicji Obywatelskiej by y, wybaczyli Donaldowi Tuskowi to, że no, nie kończy tej, tej kadencji, nie, nie y, dobrnie do kolejnych wyborów, nie zrealizuje tych obietnic, na które się z nimi umówił. Myślę, że, że tutaj mogłaby być spora demobilizacja w elektoracie Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o pójście na te wybory. A pamiętajmy, że to właśnie mobilizacją Donald Tusk, wyborców tej, tej strony demokratycznej, wygrał z koalicjantami wybory. A jaka jest Pani analiza tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości? Jestem ciekawa. Hmm. To jest moim zdaniem gra na przyszłość. To jest gra na to, co się wydarzy w Prawie i Sprawiedliwości, jak będzie wyglądało Prawo i Sprawiedliwość, jak będzie zarządzane, jaką będzie partią. Po tym, kiedy jej szefem przestanie być Jarosław Kaczyński, kiedy zniknie z ceny politycznej, wycofa się z, z polityki z różnych y, y, powodów, y, może się to wydarzyć. I to jest taka walka właśnie buldogów o tą schedę po, po Jarosławie Kalczyńskim. To, co robi dzisiaj Mateusz Morawiecki, który ma olbrzymie ambicje, żeby kierować partią, ma olbrzymie ambicje, żeby powrócić na fotel szefa rządu. To, co, co robi były premier, to jest właśnie taka próba, próba sił, próba gromadzenia już wokół siebie siły politycznej, polityków, parlamentarzystów, ale również słyszę, że to schodzi również na taki poziom e, lokalny, samorządowy. No i, i dzięki temu później pokazywanie, zobaczcie, są wybory na prezesa Prawa i Sprawiedliwości i za mną stoi taka ogromna e, rzesza e, polityków, e, działaczy partyjnych, a za tym drugim, trzecim kandydatem nie stoi nikt, albo stoi mniejsza grupa. I myślę, że, że to się wszystko nie rozbija o tyle o te wybory w 27 roku, tylko to, co będzie się działo no, w najbliższych kilku latach, trudno określić tutaj tę tezurę czasową. A pani ze swoich źródeł też ma potwierdzenie sytuacji, do której miało dojść w Krakowie. Jak to Ryszard Terlecki miał sugerować Jarosławowi Kaczyńskiemu, że powinien dać władzę w Prawie i Sprawiedliwości. Tam y, opisywane przez prasę kulisy y, wyglądały tak, że się Jarosław Kaczyński miał oburzyć, opuścić spotkanie przed czasem. Ktoś miał zblednąć, ktoś miał dostać potów na twarzy. No jak znamy tutaj wydarzenia związane z Prawem i Sprawiedliwością w Krakowie, no do takich sytuacji, żeby ktoś zbladł jest jakby daleko. Myślę, że było dużo, dużo poważniejsze sprawy się tutaj działy niż, niż taka wymiana słów pomiędzy Ryszardem Terleckim a Ryszardem Kaczyńskim. Ja mam nieco inne odsłuchy, jak to, jak to mówimy, ponieważ między z Jarosławem Kaczyńskim, a Ryszardem Terleckim jest taka specyficzna relacja, znajomość, która sięga wielu, wielu lat i Ryszard Terlecki, jak mówią mi tacy bliscy współpracownicy Jarosława, Kaczyński, Jarosława Kaczyńskiego może więcej, może sobie coś więcej powiedzieć i tutaj z tego, co ja usłyszałam, doszło do takiej Wymiany zdań, Ryszard Terlecki stawał w obronie Mateusza Morawieckiego, stawał w obronie jego stowarzyszenia, przekonywał, że to jest dobry ruch, ale na tym spotkaniu byli również bardzo zagorzali przeciwnicy Mateusza Morawieckiego, no i kiedy prezes zażartował, czy to ja powinienem może ustąpić i e, Ryszard Sterlecki nieopatrznie powiedział tak, no to to zostało jakby wyolbrzymione przez e, osoby, które nie przepadają za Ryszardem Sterleckim e, i przekazane jako wielka scysja pomiędzy e, tymi politykami, e, a miało się spotkanie zakończyć w dobrej atmosferze i panowie sobie podali ręce, więc ja mam e, takie informacje wprost retoryka. Jasne, bo, bo wie pani, no można by się skłaniać yy, ku prawdziwości tego opisu, bo Ryszard Terlecki, e, a on się czuje urażony tym, że się przesiadł parę rzędów dalej w sejmie już nie siedzi koło Jarosława Kaczyńskiego, czy, czy nie? Z tego, co słyszałam właśnie od, no właśnie. z tego, co słyszałam od bliskich osób z bliskiego otoczenia Ryszarda Terleckiego, to on sobie na tyle ceni znajomość z prezesem i nadal należy to tak wąskiego grona, od których chociażby prezes Kaczyński odbiera telefony, że to nie było w żaden sposób dla niego ujmą. Aczkolwiek no, jest obecnie Ryszard Terlecki obiektem olbrzymich ataków już nie tylko, ze strony Ziobrystów, gdzie historycznie było wiadomo, że między obozem Zbigniewa Ziobry, samym Zbigniewem Ziobrą, a Ryszardem Tarleckim miłości nie ma, ale no teraz maślarze e, uwzięli się na byłego marszałka i, i, i tutaj jest taki wspólny front przeciwko właśnie nie mówiąc stąd pewnie takie no medialne również, e, jak to się ładnie mówi, spiny wysyłane właśnie e, krytykujące Ryszarda Tarleckiego. No tak, bo... Z jednej strony spotkanie przy ciaskach i herbacie, myślę Morawiecki, Kaczyński, Bielan, a z drugiej strony dosłownie chwilę potem, to zdaje się Piotr Miller, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, mówi, chyba słuchaliśmy innego oświadczenia po tym spotkaniu. Nie wiem, czy pa pani zdaniem albo z pani informacji wynika, że te podziały na chwilę zostały zakopane, czy one tylko zostały przesypane, ale tli się bardzo mocno? Przyje się bardzo mocno i y, frakcja maślarzy, czyli mówimy tutaj o tej grupie na czele z Przemysławem Czarnkiem, z Tobiaszem Bochańskim, Jackiem Sasinem, Patrykiem Jakim. Ta grupa nie do końca pogodziła się z tym, że prezes nie wyciągnął większych konsekwencji albo w ogóle nie wyciągnął konsekwencji wobec Mateusza Morawieckiego, a jedynie pozwolił temu stowarzyszeniu działać wewnątrz partii. Oni piszą o tym, że to stowarzyszenie zostało zawieszone. Ludzie Mateusza Morawieckiego piszą o tym, że ono nadal działa, więc mamy tutaj znowu mylenie, dwuznaczność pojęć, tak? Mylenie tych, tych pojęć, więc ja, ja myślę, że tak jak też wspomniałam wcześniej, no to jest wszystko gra dwóch obozów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości nie, o to, co, co będzie, jak będzie wyglądała partia w przyszłości. Dobrze, pytam o to naszych gości, właściwie wszystkich, bo kto wie, czy coś... Nie jest na rzeczy. Myśli pani, że to jest jakaś mistyfikacja przed, przed wyborami, żeby Mateusz Morawiecki co prawda walczył o elektorat centrowy z dala od Przemysława Czanka, który jest bardziej radykalny niż moglibyśmy go o to posądzać, a potem się panowie świetnie dogadają? Bierze pani w to? Mateusz Morawiecki może dogadać się z Przemysławem Czarnkiem, ale bardziej ciekawe będzie to, kto przed wyborami będzie miał w tych wewnętrznych sondażach partyjnych wyższe słupki poparcia. Bo dziś wydawałoby się, że ten Przemysław Czarnyk, który z takiego profesora z uniwersytetu zszedł w swojej retoryce do bardziej podwórkowego języka, to, że będzie jakoś bardziej docierał do tak e, tzw. zwykłych e, Polaków. A ja słyszę właśnie w strukturach lokalnych, że wcale to nie działa i że e, to, że Mateusz Morawiecki wychodzi z jakąś e, kontrpropozycją, która będzie e, konkurencją dla e, Konfederacji, im bardziej pasuje, więc tutaj jest ciekawe to, kto będzie rozdawał wtedy karty i czy to, kto, o, czyje poparcie będzie zabiegło. A co się dzieje wewnątrz Konfederacji? Yy, Mencena i Bosaka, bo m, tak trochę ich odsunęliśmy na dalszy plan, ale ja nie wiem, czy panowie są we wszystkim tak pięknie zgodni, i czy tylko cisza jest przed burzą yy, w tym otoczeniu, bo nie wierzę w to, że Mateusz Morawiecki nie ma zakusów na na przykład wyborców Sławomira Mencena, bo Krzysztofa Bosaka to, to już nie jestem przekonana. Oczywiście no tutaj mówimy o tym, że Przemysław Czarnek ma odbijać wyborców Konfederacji, ale ci ale której? umiarkowani Bosakowej czy Nęcenowej. No, wszystko bardziej tutaj pewnie bliżej przemysłowej Czarnkowi do tej konfederacji związanej z narodowcami, tak, czyli Krzysztofem Bosakiem, ale właśnie jeżeli chodzi o odbijanie wyborców którzy byli związani historycznie bardziej z mm, Słabomirem Męcenem, no to nie wydaje się, aby, aby Przemysław Czarnych był mm, dobrą do tego postacią, dobrym politykiem i dlatego też tu pojawia się ten argument, że Mateusz Morawiecki będzie mm, oferował jakąś alternatywę dla tych wyborców, co oczywiście nie pomaga samej sytuacji wewnętrznej. W Konfederacji tam te napięcia są bardzo mm, duże, choć nie wybrzmiewają tak publicznie jak to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Czy pani wiadomo w jakiej formie nowe, nowe, stare przepisy dotyczące rynku kryptowalut w Polsce wrócą do Sejmu? Będą jakieś zmiany czy nie? Prawdopodobnie na ten moment ta, ta ustawa wróci w podobnym kształcie i, i nic nie wskazuje też na to, że, że zyska w kolejnym kroku w kolejnym obiegu podpis prezydenta. Mhm. To zacytujmy marszałka Czarzastego, który po pierwsze mówi, że jest za uporządkowaniem kwestii rynku kryptowalut i pewnie się temu nie dziwimy. Nad trzecim projektem ustawy w tej sprawie ma pracować rząd, stąd też moje pytanie o ewentualne zmiany. Marszałek Czarzasty wspominał, odniósł się do kwestii kłopotów z płynnością giełdy Zonda Krypto. Przypomnijmy sobie co mówił. To co zrobił rząd rozsądnego i koalicja 15 października, w tym Lewica, to żeśmy przynajmniej poinformowali tych ludzi, którzy między innymi w tej firmie powkładali swoje pieniądze, że istnieje potencjalnie możliwość zagrożenia. I to co się stało, no na naszych oczach ci ludzie tracą środki. Panie prezydencie Nawrocki, przez Pana, żeby była jasność, przez Pana. Kto na tym zyska politycznie, a kto straci? Myślę też w kontekście wymieniania się opiniami na projekt, w którym właściwie nie przesunięto kropki. Myślę o tym rządowym projekcie i to jest takie wystawianie pana prezydenta i jego otoczenie na krytykę. Tylko czy to nie wróci? No tutaj rzeczywiście rząd zrzuca całą winę na prezydenta, tylko właśnie pytanie, czy te osoby, które rzeczywiście są poszkodowane, czy one im takie przepychanki polityczne w czymkolwiek pomogą, czy nie należałoby raczej usiąść, stworzyć taką ustawę, którą zdoła poprzeć prezydent, a w jakiś sposób uchroni przed dalszym no utratą środków przez osoby, które inwestowały w, w kryptowalutę. No tak, bo jeżeli ten projekt wróci w formie, który znamy, to ja się obawiam konsekwencji, znaczy obawiam, no, yy, yy, yy, myślę, że yy, opinia publiczna, czy, czy my wszyscy możemy tego nie zrozumieć. I potraktować jako kompletną niechęć do kompromisu, tak? który no w tej chwili już nie uratuje tych, którzy stracili pieniądze, ale może uchronić kolejnych. E, oczywiście, no tutaj dlatego e, dobrze byłoby, aby rząd i, i, i Kancelaria Prezydenta w tym temacie współpracowała, no ale patrząc na to, jak te relacje układają się w różnych, także dotyczących e, bezpieczeństwa naszego kraju tematach, no nie wróżym nic dobrego na, na przyszłość. Jasne, na bo mamy też wypowiedzi pana ministra Żurka, który pytany w TVP Info między innymi y, o okoliczności śledztwa mówi tak, jeśli ja się dowiadam że osoba, która ma największą wiedzę w sprawie, nie została jeszcze przesłuchana, to znaczy, że to śledztwo toczy się źle. To pan minister nie wiedział tego? Komu jest to śledztwo powierzane? No może nie. Chodzi też o prokuratora, który miał się tym zająć, a tak naprawdę nie powinien, bo, bo brał udział w postępowaniu wcześniej. No tak, mamy tutaj, zresztą to nie jest jedyny przykład, kiedy po wielu miesiącach, czy nawet latach ślimaczących się śledztw następuje zmiana prokuratora i widać, że tutaj bałagan nawet jeszcze pozostawiony nie przez poprzednią ekipę, czyli przez ekipę Zbigniewa Ziobry, ale no, bałagan jeszcze nie uporządkowany przez ekipę Adama Bodnara jest ogromny i, i no wychodzą takie sprawy właśnie, kiedy dany temat jest, Jasne. O zamieszaniu wokół kadry prokuratorskiej yy, prowadzącej to śle śledztwo pisało Mane.pl. Yy, już nawet kilka dni temu, według ich ustaleń, prowadzący zre zrezygnował po pierwszym dniu śledztwa, a czas płynie. A pracownicy z Onda dostali polecenie wyczyszczenia dysków, prawda? Na przykład. Jestem ciekawa, czego się jeszcze dowiemy w tej sprawie. Monika Waluś z nami. Onet, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.